Raz, dwa, raz, dwa. Przemieszczenie odkształcenia, część druga. Część druga i i nie wiem, czy ostatnia. Teraz tak. Takie małe, takie małe przypomnianie. Na pewno podstawowa definicja, czyli przemieszczenie obiektu, podstawa, bardzo często o nią jest pytanie testowe, czyli zmiana położenia obiektu względem przyjętego układu odniesienia i ta z, y, zmiana położenia musi nastąpić w czasie, a na przemieszczenie składa się translacja, inaczej przesunięcie oraz obrót. Y, odkształcenie będzie zmianą wzajemnego położenia punktów obiektu wynikającą ze zmiany kształtu. Yy, I p, p, p, taką cechą odkształcenia jest to, że nie narusza ono ciągłości. Może być sprężyste i niesprężyste. I teraz... W przemieszczeniu mówiliśmy względem przyjętego układu odniesienia. No i definicja układu odniesienia. Jest to baza odniesienia i układ współrzędnych. I baza odniesienia jest to odpowiednio liczny zbiór punktów tak? materialnych, czyli fizycznych, spełniający określone kryterium stałości wzajemnego położenia. I względem tych punktów wyznaczane są przemieszczenia innych punktów, których sprawdzamy. Natomiast wracając do definicji układu odniesienia, y, służy on do zapisu pozycji punktów, a więc do wektorów przemieszczeń. Wzajemne położenie punktów odniesienia sprawdza się za, za pomocą pomiarów Okresowych. No, i te punkty odniesienia powinny być rozmieszczone poza zasięgiem oddziaływania obiektu, którego przemieszczenie badamy. No, bo ma to wtedy sens. Pomiar wyjściowy, bo to jest też ważne, jest to pierwszy pomiar wykonany na danym obiekcie, z którego wynikami yy, porównujemy wyniki pomiarów yy, następnych. No i najczęściej ten pomiar powinien być wykonany na samym początku, zanim w ogóle ten obiekt zacznie się przemieszczać, czy tam usiadać, bądź deformować. Różne mogą być zjawiska na takim obiekcie. No i pomiar końcowy. To nie jest pomiar końcowy i już więcej nie będzie, tylko to jest ostatni aktualny pomiar przemieszczeń. No i poprzez, pomiar, poprzez porównanie pomiaru końcowego i wyjściowego otrzymujemy aktualne przemieszczenie dobra no i w większości jest to w większości e, z tych miłych i sympatycznych rzeczy to sobie powtórzyliśmy e, jeszcze mamy te wszystkie sieci pełne, niepełne, to też trzeba znać S są rysunki metoda liniometryczna i to są metody do badania przemieszczeń bezwzględnych bo przemieszczenie bezwzględne uzyskujemy poprzez pomiar badanych punktów względem zewnętrznego, czyli niezwiązanego z obiektem układu odniesienia i uzyskujemy tym samym składowe przesunięć dla całego obiektu yy, i przemieszczenie bezwzględne, słuchajcie mamy metody do badania przemieszczeń bezwzględnych czyli tak przemieszczenia pionowe czyli wysokościowe będzie to niwelacja geometryczna lub trygonometryczna a przemieszczenia poziome to będą yy, metoda sieci kątowo-liniowej metoda stałej prostej metoda rzutowania metoda niwelacji bocznej kątowych wcięć w przód metoda biegunowa i tak to zazwyczaj w teście jak się pojawia to no raczej jest prościzna, nie? Czyli jakaś sieć pewnie kątowo będzie w odpowiedziach i tak dalej. <śmiech> Dobra, a teraz przemieszczenie względne. Jest to pomiar badanych punktów, czyli mamy jakieś punkty na obiekcie, względem układu, własnego układu odniesienia, czyli związanego bezpośrednio z obiektem. Yy, I teraz zapamiętajcie sobie, że przemieszczenia względne najczęściej robimy za pomocą małej aparatury zamocowanej na danym obiekcie, czyli na przykład wyobraźcie sobie, bo to będzie mi ciężko opisać, dlatego będzie też zadanie domowe, żeby sobie to poszukać jeżeli mamy zarysowanie na ścianie, czyli pęknięcie to jeżeli po jednej stronie nawiercimy otwór i wbijemy tam bolec i po drugiej stronie nawiercimy otwór mówię o tym z pęknięciu nawiercimy otwór wbijemy tam bolec to jeżeli zmierzymy tą odległość chociażby suwmiarką dzisiaj i przyjdziemy za tydzień to mamy przemieszczenie względne jakbyk i teraz urządzeniami do pomiarów przemieszczeń względnych są tensometry dylatomierze szczelinomierze inklinometry pochyłomierze pionowniki oraz wahadła i to wszystko co teraz wymieniłem będzie do poszukania no bo nie jestem w stanie tego mówić tych, tych urządzeń do poszukania na internetach i zapoznania się jak działają te wszystkie urządzonka dobra i teraz tak do odszukania do odszukania yy, są yy, następujące urządzenia yy, czyli urządzenia służące do badania przemieszczeń względnych i już mówię yy, co sobie trzeba odszukać jakiś opis, jakiś rysunek pewnie schematyczny bo omówienie tego bez jakiejś kawałka tablicy czy czegoś to nie, nie, ma, nie ma w ogóle nawet racji bytu szczelinomierz stały mechaniczny inaczej szczelinomierze nazywane są tensometrami później mamy szczelinomierz liniowy strasznie prymitywna forma ale do poszukania następnie mamy szczeliniomierz strunowy to jest taki y, wynalazek który jest mega dokładny y, me, mega dokładny, zobaczyć sobie go działa mogę tylko powiedzieć, że y, nikt tam nic nie mierzy tak naprawdę ale na danej szczelinie, czy tam na bolcach umieszczonych po w dwóch stronach jednej szczeliny rozpięta jest struna i tą strunę wprawia się w drganie. I teraz, jeżeli struna jest bardziej naciągnięta, to częstotliwość tych drgań jest jaka? Większa. Nie wiem, czy to już umawialiśmy kiedyś. Natomiast amplituda. jest też mniejsza, tak? I do no za pomocą badania tej częstotliwości drgania tej struny, czy tam sprawdzania, wiemy, czy nastąpiło i o ile rozciągnięcie danej struny. Tam już pewnie ktoś to przeliczył. No. Co mamy jeszcze później? to by były szczelinomierze później mamy pochyłomierze inaczej zwane klinometrami i mamy ten klin klinometr y nasadkowy klinometr y z libelą rurkową oraz klinometr strunowy bardzo podobna dzia zasada działania jak ten, tego naszego mm, tensometru. Dobra. Klinometr strunowy. Co jeszcze mamy? Yy, jeszcze jest słuchajcie, metoda paralaktyczna do wyznaczenia szerokości szczeliny. Zobaczcie rysunek jak wygląda. Kolejna rzecz. Klinometr nad... Dźwiękowy, to jest jedno słowo. No i są jeszcze takie wynalazki, jak pochyłomierz bazowy albo pochyłomierz hydrostatyczny. Nie wiem, czy wszystkie te elementy znajdziecie, bo... No, bo bo nie są to jakieś super popularne sprawy ale myślę, że gdzieś w jakichś prezentacjach mi się gdzieś kiedyś trafiło jakieś prezentacje w internetach odnośnie tych urządzeń, były fotografie tych urządzeń oraz zapisane jak one działają ja mam je w książkach ale książki są pewnie starsze od waszych rodziców dobra, i teraz tak yy, kolejnymi i to ważne są rzeczy kolejnymi urządzeniami do badania yy, przemieszczeń są wahadła i teraz tych wahadeł jest kilka modeli i trzeba sobie zobaczyć jak wygląda wahadło proste oraz jak wygląda wahadło rewersyjne inaczej odwrotne czyli proste i wahadło rewersyjne i jeszcze mamy wahadło różnicowe yy, wahadło różnicowe no dobra co my tu jeszcze mamy Co my tu jeszcze mamy? Tak patrzę. Yy, Okej. Okay. No to jest to. A, i to, to było mówione. Yy, czyli yy, metoda inklinometryczna. Ale dodatkowo, proszę sobie zobaczyć, jak wyglądają rysunki. Bo nie wiem, czy to, to tego Wam chyba nie dałem. Yy, jaka jest yy, ogólna zasada działania? Sądy inklinometrycznej inaczej inklinometru to jest też do poszukania i radzę do tematu podejść yy, poważnie bo yy, no z, pojawiają się pytania a czasami są takie testy w których jest bardzo dużo tych pytań więc żebyście się nie, nie przejechali i nie zdziwili Dobra. Yy. I co mamy? To mamy, to mamy. No to można powiedzieć, że szybko nam to poszło. I pewnie przejdziemy przejdziemy do kolei, bo słownicę mamy teorię zrobioną. A tak jeszcze a propos, a propos ciekawostki, to akurat nie trafiła mi się robota w, w młynach yy, powstaje wytwórnia wytwórnia yy, tłumików do urządzeń i yy, yy, do maszyn takich yy, przemysłowych i to jest duża hala i co w tej hali będzie? A, suwnica właśnie I mm, Trafiła mi się właśnie robota, jestem świeżo po pomiarach y, Torowiska suwnicy I będę musiał to torowisko Opracować W formie y, Geodezyjnej, czyli jakie tam są odchyłki Zrobić rysunki w autokadzie itd. Tak Także także zdarza się i, i jest przynajmniej ciekawie dobra yy, to co? Kolejny, kolejna rzecz, która pewnie do Was trafi to będzie To będą jakieś materiały z kolei żebyśmy sobie mogli, mogli to połamawiać o pewnie z dwa razy omówimy będzie część pewnie sobie trzeba odnaleźć w internetach jakieś filmy, jakieś rysunki i no i będziemy pewnie mieć ten materiał taki takie minimum zrobione do egzaminu zawodowego.